Możemy na chwileczkę siostrę zatrzymać. Ale proszę jeszcze ale ale nie nagrywać. Jak? Nagrywamy, ale nic złego nie robimy, Proszę, niech siostra nam I wierzy. I za, niech siostra nam wierzy. Ale jak... i zaufa, i się nie lęka. A jak siostra dzisiaj spędza? No wczesne popołudnie. Widzę w pędzie. Tak, koledzy... z kościoła do kościoła, czy, czy z parafii no, do parafii? Nie, z pracy i teraz jeszcze jakieś małe zakupy świąteczne, żeby już nie zostawić na ostatni czas wielki tydzień, prawda? Także yy, tak wygląda ten w tej chwili mój czas. A święta gdzie siostra spędza, jeżeli wolno zapytać? No w sumie w naszej wspólnocie zakonnej, bo nie wyjeżdżamy na święta do domu rodzinnego, tylko po prostu święta spędzamy w domu rodzinnym. Znaczy w zakonnym, tak. Ale to tak trochę smutno chyba, co? Nie, no w sumie każdy ma swoją rodzinę, prawda? Jeżeli ktoś ma powołanie zakonne, to to jest dla niego rodzina zakonna, prawda? Jeżeli ktoś ma rodzinę, to w swojej rodzinie spędza święta, prawda? A jeżeli ktoś nie ma rodziny? No to w sumie może... No ja już muszę zapytać, czy ktoś ma za rodzinę i jak spędza święta, To tą daną osobę można zapytać. Prawda? A na przykład, czy można wpaść do Was, do zakonu, jak się nie ma rodziny i z Wami pobyć na święta? Jest taka ta możliwość. Naprawdę? Tak, tak. Na przykład, tak. tak. Czyli a ja, jak, musiałabym najpierw zadzwonić, kontaktować no, znaczy, się? Tak, umówić się i, tak, i, i po prostu y, wtedy. Że, że, że Pani chciała spędzić ten czas. A ja jestem weganką. Czy macie coś na stole takiego wegańskiego, czy tylko jajeczka? No w sumie wtedy musielibyśmy coś dostosować też do osoby tej, która ja po prostu y y tak sobie życie układa. A to dobrze czy źle być weganinem według siostry? A przepraszam, a jakie to jest radio? No, Radio studenckie. Studenckie. Mhm. Majer, jest wolność i każdy ma, wybiera samą. Życie ma się jedno i uważam, że trzeba być tolerancyjnym. Jeżeli pani akurat tak wybrała, to jest pani decyzja i, i, i, i to nie oceniam, czy to jest dobre czy złe, bo pani, dla pani jest to dobre, prawda? Może dla kogoś innego inaczej, więc nie wybiera tej takiej sytuacji. No, cudnie. A dziewczyny, chcecie coś, cudną siostrę, o coś jeszcze zapytać? Tak, ja chciałabym zapytać, z jakiego zgromadzenia jest siostra? Siostry Franciszkanki rodziny Maryi. O, a gdzie jest zakon? Nasza prowincja tutaj jest na Świętej Annie, na ulicy Niegolewskich 23. Prowincja, tak. A ile sióstr jest w zgromadzeniu? Nasze zgromadzenie liczy trzy prowincje w Polsce i mamy też w Brazylii. W Polsce liczy około 700. A w Waszym oddziale? Naszym około 200, no 194. No to myślę, że jest duża grupa ludzi. Tak, to, to trzeba przyznać, tylko się dzielimy na wspólnoty mniejsze. Mamy 21 domów. Także... A w Waszym domu ile mieszka się? Siedem. Siedem. Rzeczywiście rodzinnie. Tak. Dziękujemy. Życzymy I wesołych, też, zdrowych, radosnych modlić, Też się na imię Pani, Pani Maja? Joanna. Martyna. Wanda. Wanda. To, Co nie to, chciała Niemca? A, ja po prostu moje mojej strony koło Krakowa to, o, to... Ale głupia ta Wanda, że nie chciała Niemca, teraz byśmy tak żyli. Wszystko byśmy mieli i żadnych kryzysów byśmy nie mieli. No, no może Merkel byśmy mieli, nie? to, to, zobaczy, to nie, nie możemy tego sprawdzić, prawda? Bo, ale w każdym razie, wszystkie dobrego życzę. Niech Pan Bóg błogosławi. Bardzo Przezłego dziękujemy również. Do widzenia.